– Już z powrotem? – zdziwił się Mareczek dokładnie trzy i pół minuty później, gdy Matylda z pałającymi policzkami wskoczyła do samochodu. zatrasnęła za sobą drzwi z taką siłą, że na chwilę ogłuch na jedno ucho. – Nie wpuścili mnie – zawołała z rozpaczą. – Kto cię nie wpuścił? – Ochrona! – Jaka ochrona? – Klubowa! Mają ochronę – Stoją tam takie dwa przyduże chłopaki w czarnych koszulkach z napisem Ochrona i sprawdzają dowody osobiste. A co? Nie masz? Mam. To co za problem? To nie problem. Problem w tym, że na mój widok zamienili się w syjamskie bliźnięta i powiedzieli, że to porządny klub, a ja musiałam pomylić adres. Rozumiesz, Mareczku? Rozumiesz? Nie rozumiem. Ja też nie rozumiałam jak taka ostatnia idiotka, pytam. A to nie jest klub jazzowy? Oni mówią, że jest, ale oferta dla klientów jest za barem, a mnie nie ma w menu. I kazali mi spadać, Mareczku. Wzięli mnie za prostytutkę. To było jeszcze bardziej poniżające niż ta neonowa kiecka. No to wyskakuj z niej, poradził ubawiony Mareczek. Tego, że Matyldy nie wpuszczą do klubu, nie wziął pod uwagę. Ale może Salomea będzie o tym pamiętała przy kolejnej takiej akcji. Striptizu też nie mają w menu. Przebierz się w swoje ciuchy i sprawie. Matylda nie odpowiedziała. Rozwiązanie problemu było proste, bo własne rzeczy miała w torbie, którą zostawiła w bagażniku duśki. A duśka, czyli jej ukochane Audi, stała kilka miejsc dalej od służbowego oplamareczka. Niestety w swoich ciuchach czyli w dżinsach i koszulce w drobną kratkę, wyglądała jak szara mysza. Może do klubu ją wpuszczą, ale... Facet nawet na mnie nie spojrzy, Mareczku. Wiesz, że na co dzień wyglądam dość zwyczajnie. Normalnie, naturalnie. Wręcz pospolicie. Salomea uznała, że to spory atut w przypadku obserwacji, bo nie będę rzucać się w oczy. Ale czy teraz nie powinnam? Znaczy, rzucić mu się w oczy? — Za mało mi płacą! — jęknął Mareczek do siebie, po czym spojrzał na spanikowaną współpracownicę. — Jesteś kobietą! — zaczął wyjaśniać Matyldzie, jakby o tym nie wiedziała. — Kobiety są jak kameleony. Tego rzeczywiście mogła nie wiedzieć. Wykorzystaj te cechę! Nie wiedział jak, ale skoro każdego dnia w ułamku sekundy przeobrażają się z czarującej księżniczki w dymiącą piekielną siarką czarownicę, to może Matylda z dyni przemieni się w piękny kwiat. Dobra, wykorzystam. Zaraz wracam. Wysiadła z opla i z hukiem zatrzasnęła drzwi. Swego czasu nawet rozważał wyrobienie licencji, ale ostatecznie, doceniany przez firmę, dla której aktualnie pracował, uznał, że całkiem dobrze czuje się w swojej skórze, a zmiana niekoniecznie wyjdzie mu na dobre. Na wspólnika go nie przyjmą, a zaczynać pracy na własny rachunek nie miał ochoty. Do tego musiałby szkolić asystentów, współpracowników, prowadzić sprawy i przytulać klientów. Nie jego bajka. Na ogół dość szybko oceniał ludzi, czy nadają się do tego zawodu, albo się nie nadają. Co do Matyldy, miał mieszane uczucia. Jej udział w sprawie prowadzonej przez centralne biuro śledcze było tajemnicą poliszynela. Do tego dochodziła osoba prokuratora obszmurka, nazywanego przez Matyldę Oszczymurkiem. Ta bibliotekarka stała się legendą w środowisku służb mundurowych, sądowych, a być może i w kręgach przestępczych. Prokurator Obszmurek nie był obrońcą uciemiężonych, jak na przyzwoitego prokuratora przystało, tylko pnącą się po szczeblach kariery mędą. Kopał dołki, pod kim się dało, i wspinał się coraz wyżej po plecach każdego, kto nieopatrznie je nadstawił. Nijak jednak nie mógł połączyć obrazu Matyldy Dominiczak, zwracającej się publicznie do prokuratora per Panie prokuratorze Oszczymurek, z osobą, którą zwalili mu na kark i kazali wprowadzać w arkana zawodu. Matylda działała jak w amoku. Jestem jak kameleon. Jestem kobietą, powtarzała sobie. Jestem jak motyl przemieniający się w... Kurde, melek, odwrotnie Jestem jak larwa zamieniająca się w motyla Jestem przygotowana na każdą sytuację Perukę wcisnęła do schowka w tablicy rozdzielczej Rozpuściła zwinięte w ciasny koczek włosy Ciemnobląd włosy, jej zdaniem raczej pospolicie szare Opadły smętnie na ramiona Jedna sztuczna rzęsa zwisała z powieki, drażniąc policzek Matylda oderwała ją bez trudu Druga natomiast zachowywała się, jakby ktoś zaklął klej, którego użyła. W końcu udało się ją usunąć. Kremem do rąk, który nosiła w torebce, zmyła okropny cień do powiek i starła szminkę z ust. Przyjrzała się sobie w lusterku wstecznym. Wyglądała zwyczajnie, pospolicie i tak szaro, jak tylko to możliwe. Co nie rokowało dobrze. — Duśka — powiedziała półgłosem do auta. — Muszę się przemienić — Przeobrazić. Wykluć z jajka. Już wyglądasz, jakbyś właśnie się wykluła. Szepnęła złośliwie jej podświadomość. Fakt, przyznała Matylda. Peruka nie pomogła. Włosy klapnęły bardziej niż zwykle. Lepiej mi coś dorać, zamiast się wyzłośliwiać. Warknęła w duchu, zirytowana swoją bezradnością. Jaki pożytek z podświadomości, skoro ta komentuje rzeczy oczywiste, których świadomość jest doskonale świadoma, i podświadomość nie musi jej świadomości niczego uświadamiać. Twoje myśli są nieodgadnione nawet dla ciebie samej, Matylda. Szepnęła ze zgrozą. W tym momencie podświadomość zlitowała się nad nią i udzieliła drobnej porady. Zostaw sukienkę, włóż pod nią dżinsy i żakiet, doradził głosik w głowie. To jest pomysł, uznała Matylda. W mig podłapała koncept. Z sukienki zrobi się tunika. Szpilki trzeba zostawić, żeby nie wyglądać zbyt przysadziście. Dekolt schowa pod żakietem, a jak przyjdzie czas, błyśnie facetowi biustem po oczach. Włosy z powrotem upnie w ciasny koczek. Zawsze to lepiej niż fryzura ala mokry kurczak. I walnie sobie oko. Żadnych cieni, tylko tusz i kreska. Kreska doda oczom głębi. Tusz je powiększy, do tego odrobina szminki i ochrona wpuści mnie do klubu, pomyślała z nadzieją. Dziesięć minut później ponownie wskoczyła do samochodu Mareczka, który tym razem spojrzał na nią z uznaniem i stwierdził z zadowoleniem – Dużo lepiej. Wyglądasz jak babka z klasą, ale taka, co umie się zabawić. – No nie – zawołała podekscytowana. – Możesz kamerkę przypiąć w lepsze miejsce – Żakiet będzie w sam raz. Obserwowałem wejście. Przyszło sporo osób. Ugotujesz się w zakiecie. Nieważne. Dam radę. Obiekt nie wyglądał mi na faceta, co poleci na spocone babsko. Do tego tuż ci spłynie na policzki. Tyle o kobietach wiedział. Tak dokładnie to wiedział, że mają różne wodoodporne hokus pokus, ale Matyldy nie zaliczał do tej grupy. I słusznie uznał, widząc wyraz jej twarzy, który mówił jednoznacznie, że rozmazany od potu makijaż nie został wzięty pod rozwagę. Ta kopertówka, w której jest kamerka, doskonale pasuje do butów i dodaje ci pazura. Nie kombinuj, tylko leć. Chciałbym dla odmiany spędzić noc we własnym łóżku. Dodał ponaglająco. Zrób, co masz do zrobienia i nie rozkminiaj tego na czynniki pierwsze, jak to zwykły robić kobiety. Zachowaj się jak facet, doradził jej jeszcze, gdy Matylda już otwierała drzwi auta. Mam walić w mordę, a potem pytać? Zakpiła, ale nie czekała już na odpowiedź Mareczka. Nieważne jak to ujął, miał rację. Im szybciej to załatwi, tym szybciej wrócą do domu.